Konserwatywny liberał, tak Bronisław Komorowski, wspomina Andrzeja Olechowskiego. Polityki ekonomista zmarł w nocy. Nie próbujcie identyfikować kierowcy, apeluje prokuratura. Chodzi o tragiczny wypadek posła Litewki. Maks w ziemi obiecanej i sędzia Soplica w panu Tadeuszu. Andrzej Seweryn obchodzi 80. urodziny. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Fachowiec stabilizator potrafił dogadywać się z ludźmi o bardzo różnych życiorysach. Tak o zmarłym Andrzeju Olechowskim mówił na naszej antenie były prezydent Bronisław Komorowski. Były szef dyplomacji i resortu finansów budził zaufanie, podkreślał prezydent Komorowski. I Myślę sobie, że tak dzisiaj, że Andrzeja Olechowskiego zabrakło jako jednego z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 Andrzej Olechowski zdobył szacunek i uznanie w Europie i na świecie, przypomina była prezes NBP Hanna gronkiewicz Walc. Jak dodaje, wiele się od niego nauczyła. Andrzej Olechowski miał 78 lat. To organa ścigania prowadzą śledztwo w sprawie tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Przypomina i podkreśla prokuratura w Sosnowcu. Jak podaje w sieci pojawiają się niepokojące wezwania zmierzające do ustalenia tożsamości kierowcy samochodu, który śmiertelnie potrącił polityka i społecznika. Prokurator Bariosz, Bartosz Kilian apeluje. Pojawiły się nawet pomysły wyznaczania nagrody w zamian za przekazywanie informacji pomagających w dojściu do tego mężczyzny w poznaniu jego tożsamości oraz jego miejsca zamieszkania. Z tego miejsca chciałbym gorąco zaapelować do wszystkich, którzy biorą udział w tego rodzaju inicjatywach lub są ich autorami o to, aby zaprzestali tego rodzaju praktyk, Posła Litewkę, który jechał na rowerze, uderzył samochód, którym kierował 57-letni mężczyzna. Decyzją sądu ma on trafić na trzy miesiące do aresztu. Naprawa finansów publicznych, ułatwienie procesów inwestycyjnych w naszym kraju. Także wykorzystanie budżetu na zbrojenia na rzecz rozwoju przemysłu. Prawo i Sprawiedliwość przedstawia propozycje dotyczące polskiej gospodarki. Znajdą one odbicie w programie partii na najbliższe wybory parlamentarne. Były premier Mateusz Morawiecki podkreśla konieczność zmniejszenia deficytu budżetowego. Przekracza on teraz 280 miliardów złotych. Nie ma tutaj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 zgromadzonych w Narodowym Banku Polskim do pobudzenia gospodarki lub wypełnienia dziury budżetowej w NFZ. -cie.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 Stąd ten pęd. Przez ponad 30 lat aktor występował we Francji. Grał w komedii frances. Aktor Andrzej Seweryn zagrał w ponad 260 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Wieczorem po 22:00 w radiowej jedynce w audycji Teatr to lubię będzie można wysłuchać wywiadu z Andrzejem Sewerynem. Na koniec informacja sportowa niestety niepomyślna. Iga Świątek skreczowała w meczu z amerykanką N. Lee. Tak było w trzeciej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Z powodu problemów zdrowotnych polska tenisistka poddała spotkanie przy stanie 676203. To były informacje Polskiego Radia 24. Szalotny deszcz popada w nocy na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich opady będą przechodziły w deszczy ze śniegiem i miejscami w śnieg. Zimno będzie na Podlasiu, 0 stopni Celsjusza. Około 3-4 stopni będzie w centrum, do 7 na południu kraju. Wciąż będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr, miejscami porybisty. Klimat. W Warszawie, Płocku, Białymstoku i Włocławku dostateczna jakość powietrza. Na północnym wschodzie kraju głównie umiarkowana, w pozostałej części dobra. 46% prądu krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca, ponad 30%. Bardzo wysokie zagrożenie pożarowe jest na centralnym w centralnym Mazowszu oraz na granicy Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego. Klimat 6 minut po godzinie 18 Wieczór w Polskim Radiu 24 Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Rozpoczynamy wieczorny program w Polskim Radiu 24. Szykuje się interesująco, ale dzisiejszy dzień jest dniem bardzo smutnym. Nie żyje Andrzej Olechowski, dyplomata, ekonomista, minister spraw zagranicznych i twórca, jeden z trzech tenorów, twórców Platformy Obywatelskiej. Postać znana, lubiana. I co należy jeszcze dodać, my radiowcy ze Szczubi Ogólną estymą podchodziliśmy do pana Andrzeja Olechowskiego, dlatego że Andrzej Olechowski był naszym kolegą. Swego czasu, dawno, dawno temu pracował w Polskim Radiu w Trójce. Gość Polskiego Radia 24.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 niższe podatki i opłaty dla producentów energii elektrycznej, no a to w rezultacie niższe ceny prądu, zwłaszcza dla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 że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 W ogóle mamy monopolistę, polskie sieci elektroenergetyczne, które się zajmują tymi wielkimi i tym, tak. tym, tym przesyłem. Potem mamy polskie podzielone sieci energoelektryczne to są te ogromne to słupy. To są te ogromne słupy, te, ogromne te wielkie słupy. elektrownie tak, tak. i te wszystkie takie naprawdę wielkie projekty. A potem, w zależności od tego, gdzie państwo mieszkają, mają państwo monopolistę naturalnego, bo tak wychodzi, że w sumie łatwiej jest po prostu mieć jedne kable i potem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 Tej fotowoltaiki na pewno, kiedy, jeśli będziemy tego zapotrzebowania mieć więcej, jeśli więcej osób, tak jak pan redaktor, będzie się odżywało, jakoś elektrycznie właśnie pompą ciepła, jeśli No będzie będziemy jeździł... musieli, bo już niedługo przeszpiece gazowe zostaną zupełnie wycofane. To jest, znowu, to jest proces, który no. się dzieje powoli i jakby jest też bardzo dużo niepewności dotyczących tego, jak te, te przeciwcy będą no, działały. Natomiast co do zasady, tak, no, no, one będą wycofywane, więc...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 E, tylko, I że biogazownie. I znaczy. biogazownie, i biometanownie, i spalać ten gaz, biogaz, który jest de facto gazem ziemnym. Znaczy biometan jest, jest, jest gazem ziemnym. I produkować mm. tak jak Brazylia spirytus i napędzać własne samochody. O tym też rozmawialiśmy na antenie Polskiego Radia 24. Napędzać nasze samochody etanolem. To jest dosyć specyficzny brazylijski... Ale sprawdza się. No, jakby jak ostatnio sprawdzałem, to sytuacja meteorologiczna w okolicach Warszawy wyglądała trochę inaczej niż w okolicach Rio. To znaczy niekiedy ubolewamy, niekiedy nas to cieszy. Natomiast nie, no to jest zupełnie poważnie, to też mamy trochę mniej ziemi. To jest dosyć duży kraj jednak, więc, więc jeśli chodzi o strukturę upraw rolnych i, i warunki klimatyczne, to ta sytuacja jest trochę odmienna. Więc jakby czy będzie, jeśli chodzi o transport, to, to myślę, że jesteśmy raczej w trybie, że będziemy te samochody opierać o, o silniki elektryczne i baterie niż o... E85, e, tak to się nazywa. E, tak, więc, więc to, raczej, to raczej w tę stronę. Dobrze. Wobec tego przejdźmy do magazynów, magazynów energii. Te magazyny energii teraz właśnie są dofinansowywane. To jest bardzo dobry pomysł. I jak Unia Komisja Europejska zapowiada, że chciałaby to dofinansowywać, to jest jeszcze lepszy pomysł, biorąc pod uwagę to, że te magazyny w dalszym ciągu są drogie. One są naprawdę, to jest bardzo poważne, jeżeli ktoś chce zamontować poważny magazyn energii, który będzie w sposób no, taki no, solidny, zabezpieczał, zwłaszcza w, ty, bo w czasie w nocy, w czasie dni niepogody, kiedy nie ma tego słońca, no to musi wydać naprawdę duże pieniądze. I myślę sobie, w jakim kierunku Komisja Europejska pójdzie, czy że będzie chciała rzeczywiście dofinansować, czy to będzie taki rzac dofinansowania. E, to może zacznijmy od tego, że Komisja mówi, że można dofinansowywać i należałoby dofinansowywać. To znaczy, że te, te pieniądze, które wydajemy na te dofinansowania, one w, w jakiejś części... Są. Są. W tym sensie, że to nie jest tak, że to jest dobra Unia, która nam daje. To są też fundusze, które w dużej no to, części są unijne, ale to też nie jest no tak, tak, że... Ale... To są pieniądze, które my wpłacimy do Unii, a potem... To, jakby, Unii, no... Tak, ale w tym sensie, że decyzja jest po stronie państwa członkowskiego i to Polska decyduje o tym, co i jak dofinansowuje. To znaczy, to środki źródło finansowania, tak jak pan mówi, częściowo są unijne, częściowo są krajowe, zostawmy to. Natomiast to nie jest tak, że to Unia zdecyduje. Więc to my mamy wpływ jako wyborcy, jako, jako Palac w ogóle na to, w jaki sposób to będzie ułożone i czy to będzie zrobione w sposób sensowny, czy trochę mniej sensowny. Bo, tak jak pan mówi, te magazyny są jakby dosyć, to jest duża inwestycja, natomiast to, co jest bardzo, bardzo dobrą rzeczą, jeśli chodzi o te magazyny, to to, że ich ceny znacząco spadły. To znaczy, jak pan patrzy na, na to, w jakim tempie one spadają, to one już są dużo tańsze, parę 10% tańsze niż 10 lat temu i to jest piękna rzecz, skrzywo uczenia się w technologiach, to, że im więcej ich będziemy produkować, tym one co do zasady będą tańsze. E, więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka... Ale powiem uh -huh. panu tak, ja policzyłem. Jeżeli kupiłbym magazyn teraz, taki solidny magazyn, hmm. to tak naprawdę ten magazyn zwróciłby mi się po 20 latach metrykalnie już mam swoje lata, więc policzyłem. No nie no, mogę swoim wnukom to kupić, no bardzo dobrze. Chłopaki byliby zadowoleni z tego, aczkolwiek mnie się to może już nie zwrócić. Eee, to znowu też za... to jest hmm? dla ludzi młodych, to znaczy ludzi, którzy wchodzą w życie i mają domek i stwierdzają albo mają, no, mieszkają w takim miejscu, gdzie ten magazyn mogą założyć. Hmm. E, bo z tymi magazynami mamy znowu e, jest jeden problem, jed jedno takie niedostosowanie, wy pan, e, jeśli chodzi o, o to, jak, jak, jak one działają. Bo w tym momencie pan jest szczęśliwym posiadaczem fotowoltaiki, już ustaliliśmy, e, i pan jest prosumentem, czyli pan może sprzedawać. No praktyki. Prakty. jest Pan praktykiem, co, co, co jest bardzo cenne. Natomiast może pan oddawać energię do sieci w sposób legalny. To znaczy pan ma jako ten producent energii, no może pan ją oddawać. Jak ktoś nie ma takiego szczęścia, że ma, ma dach, na którym może zainstalować, to nie ma legalnego, po sposobu chyba, że sobie założy spółkę i dostanie koncesję na sprzedaż, co umówmy się przy posiadaniu magazynu na balkonie, no powiedzmy, jest takim strzelaniem z armaty do wróbla. Więc to, co wydaje się być podstawową rzeczą w ogóle, to to, żebyśmy te magazyny mogli w domach instalować i tak w ogóle, tak jak już ustaliliśmy, czasami ta cena jest ujemna i w ogóle bardzo by nam pasowało, żeby naładować ten magazyn w ciągu dnia i potem oddać do sieci. I dopóki i w tym momencie, w tym stanie prawnym, jaki mamy, to tego trochę nie można w ogóle, znaczy całkiem nie można tego legalnie robić. Więc jeśli chodzi o te magazyny, to mamy też trochę do przejścia po takiej stronie prawnej, żeby to w ogóle ten czas, który pan mówi, te 20 lat, było trochę krótsze, bo możemy z korzyścią dla tego systemu i z korzyścią dla siebie e, i nie tylko dla, dla dzieci i wnuków e, te, te magazyny stawiać, więc w tym sensie te 20 lat faktycznie być może tak to wygląda, natomiast jeśli zmienimy trochę prawo, jeśli dostosujemy, e, jeśli dostosujemy to do, do tej sytuacji w systemie, jaką mamy, to może się uda, że pan jeszcze przed emeryturą zobaczy, że się zwróciło. To ja myślę tak, że politycy powinni jednak posłuchać naszych rozmów na ten temat, posłuchać specjalistów, ludzi, którzy się tym zajmują, politycy, prawda, po, he, tak, którzy nie zawsze się na tym znają i posłuchać takich praktyków jak ja i wtedy może coś z tego wyniknie. I będziemy mieli rzeczywiście ten prąd tańszy, bo tak naprawdę o to chodzi i będziemy mieli tego prądu dużo. O, dużo. Bardzo panu e, serdecznie dziękuję. Michał Grabek, kierownik programu Energia i Klimat, Fundacja INSART. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję Dobry, za serdecznie. rozmowę. Bardzo lubię słońce, świeci. To jeszcze trochę produkuje.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 Polskie radio.pl A od 8 maja także w streamingu i na Winelu. Bilety na bilety24.pl Poleca Polskie Radio. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze. No, już, już. Biedactwo. Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.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 Jest Jaką? pani przekonana o tym, że większość ludzi dostrzega, że klimat się zmienia, bo jak słyszę czasami polskich polityków, którzy mówią o tym, że jest to nieprawda i to są wymysły i to spisek następuje jakiś, no to, no to... myślę sobie, że...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 no z punktu widzenia naukowego nie ma wątpliwości, no więc jeżeli ktoś poważnie traktuje dane naukowe, no to też nie ma wątpliwości, że klimat się zmienia. No o politykach to już jest zupełnie inna historia, skąd oni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 że tą wodę trzeba skądś tam przynosić do picia, do gotowania, już nie mówiąc o myciu. Um, I ona często mi pokazuje właśnie też z takich przekazów bezpośrednich ten świat, którego my sobie nawet nie wyobrażamy. No, e, zupełnie nie wyobrażamy. Tak. Więc oczywiście jedną z konsekwencji zmiany klimatu jest też e, to, że, że zmieniają się warunki życia, czyli na przykład, takie też związane z, z suszami, e, z tym, że miejsce, w którym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 Tak, um, ja przeszło, ale to też jest, można na to spojrzeć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 W, takim pierwszej, w tej pierwszej reakcji. Więc to jest zupełnie naturalne, że w obliczu różnych trudności ludzie czują rodzaj takiego cierpienia e, fizycznego, wręcz e, i, i psychicznego. E, tylko poszliśmy daleko od Polski, to jakby... A, a no nie, właśnie, wróćmy nie, nie, no właśnie, do Polski. No właśnie, bo chciałabym zaznaczyć, że słuchajcie, to nie jest tak, że to jest gdzieś tam daleko od nas e, i, i to nas nie dotyczy. Chociaż ja myślę, że to też jest taka...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 Jak można się przed tym złym stanem psychicznym spowodowanym myślami o tym, że się nam pogorszy uchronić mm -hmm. dzisiaj teraz? Wiadomo, musimy tak. prowadzić racjonalną gospodarkę ekologiczną, mm -hmm. o tym rozmawiamy. No tak, ale no nie wszyscy mają, jak pani powiedziała, wpływ, nie wszyscy mają możliwości, nie każdy może na dachu założyć własną prywatną elektrownię, słoneczną tak. czy wiatrową na przykład. Tak. Nie każdy ma wpływ na segregowanie śmieci, mhm. no i nie każdy ma wpływ na to, że jeździ na przykład starym samochodem trującym, bo na nowego nie stać. Tak, no kluczowe jest to, że nie każdy musi to samo. Czy jakby pierwsza rzecz to jest rozpoznanie, co ja mogę zrobić, na co ja mam wpływ, nawet tak lokalnie. Bo często słyszymy komunikaty, zmieniaj świat, ratuj planetę. Tak, ale na poziomie takim tu i teraz to warto skupić się e, może też na tym, co jest lokalne. E, czyli z, zwr zwrócić uwagę na stan przyrody. A zwrócić uwagę na to, co mogę tu i teraz. Czy kupuję, czy kupuję towary, które są sprowadzone gdzieś tam skądś, czy raczej od lokalnych producentów na przykład. Czyli są, są jest, jest możliwość, żeby działać tu i teraz w ramach tego, co ja mogę zrobić i zawsze zalecam, zacząć. kroki. Tak, zacznij, y, zacznij od tego, co możesz zrobić, co jest w twoim zasięgu y, i sta i potem możesz powiększać ten swój zasięg. E, bardzo ważne jest też, żeby e, rozmawiać z innymi, żeby przyłączać się do działań zbiorowych, a, bo tutaj jest kluczowe takie działania zbiorowe. Potem mówimy też systemowe, no, ale od czegoś musisz rozpocząć. Musisz, nie musisz. E, nie, ty, musisz. No ja wiem też, że jak się mówi człowiekowi musisz, to on czuje coś, co określałam w psychologii reaktancja, czy taki naturalny opór nie. Więc już mam tą <głos> taką wrażliwość ale nie chcesz to, nie chcesz raczej, raczej warto pokazywać człowiekowi, jakie będą konsekwencje tego, jak nie będzie działał. A on sobie już wtedy sam będzie wiedział, czy musi, czy nie. Ale w tym kontekście musisz, nie musisz to, to może warto zwrócić uwagę jeszcze na to aby tak sobie trochę przeformułować te cele, bo często słyszymy rezygnuj, nie rób tego, nie rób tamtego. Ja ostatnio y, używam takiego sformułowania e, zastanów się, co możesz przestać chcieć. E, czyli chodzi mi o to, jakie my naprawdę mamy potrzeby, czy ja naprawdę tak bardzo potrzebuję tego kolejnego gadżetu, tej kolejnej bluzki, tej kolejnej rzeczy, e, a jak gdyby pomyśleć o wartościach, co mi to zabiera, moją wolność, ile to mi zabiera czasu, relacji z innymi. Um, nie wiem, jak ja sama przestałam jeść mięso, to nie dlatego, że mi ktoś kazał i musiałam, tylko tak się zdarzyło, że wtedy w życiu zajmowałam się dehumanizacją i tak jakoś tam, już teraz powiem krótką historię o, o zwierzętach. E, tak zobaczyłam zwierzęta z trochę innej perspektywy. Tak, no sobie, i... tak sobie myślę. I panie, nie musiałam. No tak. tak. sobie myślę, że zacząć należy od tych drobnych, od tych drobnych kroków, czyli na przykład rezygnujemy z kolejnej pary spodni, rezygnujemy z kolejnego Nie muszę chcieć, bag... nie muszę nie mieć. Nie muszę mieć właśnie. No, nie muszę. Rezygnujemy z jakiegoś owocu, który jest y, sprowadzany nie wiadomo skąd, a jemy na przykład polskie jabłko. O. Na przykład. Na przykład. Często te różne zachowania prośrodowiskowe są dla nas korzystne. Dziękuję pani doktor. Dr Marzena cypriańska, nezlak, Uniwersytet, SwPS. No, psychologia i klimat. Bardzo ciekawe zestawienie. Reklama.